Osobiście nie przeszkadza kiedy dziewczyna ma futerko. Ale jak takie co jest, mi połowę szafy, to no.. Na... A już nagrywamy. E, witamy w najnowszym odcinku Beskitu. Ej. To był Igor. Witamy w najnowszym odcinku Czerstwych Wstępów. E, witamy w cały kolejny odcinku Tydzień na tym myślałem odcinku Beskitu po raz kolejny w skromnym składzie. Aha. No, cały tydzień taki będzie. <grym> tak. Po prostu wszyscy przez cały tydzień chorują. Bo wiecie, my już nie nagrywamy jednego całego odcinka. My się spotykamy po prostu trzy razy w tygodniu, bo nie mamy życia i poramy co tyle razy. Tak. I żebyśmy zap zapchali cały katalog podcastów naszymi odcinkami. Dokładnie. Co w ogóle jest problem, bo wtedy ja nie mam kiedy recenzji wrzucać nowych. <grym> no. Bo za bardzo zapytasz. Boś no, no. Ja zapycham. <grym> tak ale nie my trzymajmy tam. No, e, jak skacząc od razu do jakiegoś tematu, e, w sumie przez całe życie nie spotkałem takich, taki, takich prawdziwych hipsterów. No jasne, widziało się raz czy dwa takie poj pojedynczego, czy może nawet we dwójkę stali tacy hipsterzy, ale nigdy nie widziałem hipsterów w grupie. Mm. E, teraz będę miał tego zdecydowanie nadmiar. E, para hipsterów właśnie wprowadziła mi się nad głową. A sąsiedzi z góry się wyprowadzili, wprowadzili się, pro, wprowadzili się nade mną hipsterzy i byłem, byłem w, kiedy to było? W zeszłym tygodniu u nich na parapetuwie. No, wiecie, no... Cześć, cześć, cześć, czy wygląda to tak, że pierwszego dnia oni przyszli z Szarlatkowi i... Cześć, będziemy twoimi nowymi sąsiadami. Chcesz ciacho? Znaczy nie, nie, bo to ogólnie tak działa, że Jeden, jeden z nich to, jednego z nich to znałem, e, jak ja byłem. Ja, ja miałem wzrost jakieś 10 cm, on miał tam wzrost 25. Byliśmy tacy malutcy. I, i, I z tego się znaliśmy, i oni tam mieszkali kiedyś dawno, a Aha. teraz się wprowadzają na nowo znaczy wprowadza się jeden z nich ze swoją dziewczyną. No i właśnie poszedłem do nich na parapetówę, tam zobaczyć, o co chodzi. Nie wiedziałem, że są hipsterami, naprawdę. Kiedy ja go widziałem po raz pierwszy, to był po prostu w dresie, więc tak no, bardzo neutralnie. To nie pasuje rzeczywiście. Więc tak neutralnie. Ale pierwsze co? Pukam do drzwi, w jednej ręce ręka pukająca, w drugiej ręce butelka domo domowego wina moich rodziców, tak jak i prezent. Pukam do drzwi, otwiera mi dziewczyna najpierw byłem pewien, że ona jest w piżamie naprawdę, najpierw myślałem, że ona po prostu siedzi tam, stoi tam w piżamie miała spodnie, w których mogłaby się spokojnie cała zmieścić właściwie jej spodnie wyglądały jakby wcześniej służyły do przenoszenia kartofli i nie wiem, o co, o co chodzi z tymi szeroki, szerokimi spodniami na Alladyna dopóki nie masz małej małpki w czapeczce która biega za tobą, te spodnie nie pasują do niczego, szczególnie jak wieje wiatr i twój dywan nie lata i twój dywan nie lata. I nie masz czapeczki i nie masz gołej klaty. W sumie chyba tylko raz widziałem dziewczynę w takich aladynkach. To nie były aladynki, to była jak piżama praktycznie. Hmm? Może to była piżama, nie wiem. Ta, ta... O, jeśli to była piżama, to musiałbym... Dziewczyny być powinny spać w majtkach. Po pierwsze to tak. podoba się facetom, po drugie to jest bardziej ekolo ekologiczne. <grych> Czemu bardziej ekologiczne? No bo tam, nie wiem, bo tam jakieś małe takie miejsce... Powiedzmy, że małż sarne na nogach i potem taka piżama się tak ociera o wszystko i potem są takie dziury łysy na tym wszystkim. To tak, Taką e, sarnę. Nie wiem, że to jest sarnę. Takie zwierzę. No tak. i Kiedy dziewczyna ma sarnę, takie pole tak. sarne i jedzą trawę z, z nóg dziewczyny. Kiedy dziewczyna ma sarnę i taka przebitka na kuchnię, to ona siedzi przy stole, je jabłko obok sarna, liże kub, kubeł soli. Tak. Ale lepiej jest, kiedy dziewczyna śpi w czesnych majatkach. To... I po pierwsze podoba się im partnerom, po drugie sąsiadom. Którzy obserwują to z naprzeciwka. Taki, z lunety. I którym otwiera drzwi. He, he, he. Taki stary pierdzie. Nie, kładźcie już. To jest późno. W, to, w, to w wypadku mojego bloku, co najwyżej mógłby siedzieć na czubku drzewa. Pewnie tak. Tak weź, patrzymy teraz przez okno, tam na czubku drzewa dyna się tak do przodu i do tyłu, taki stary koliz ko z lunetą no ale wracając do, ten, do hipsterów w piżamach właśnie e, w ogóle domówk, taka domówka hipsterów w ogóle wyglądała o tyle ciekawie że wszędzie dookoła były porozwalane iPody, na serio, tam były tylko dwa stoły i na każdym z nich były przynajmniej dwa iPody e, i wszystkie były podłączone nie wiem do czego, bo leciała muzyka tylko z jednych głośników, ale wszystkie były jakimś kablem do czegoś podłączone może do swoich właścicieli Możliwe Wkładali do pępka i ładowali Moż Możliwe w ogóle wszystko, wszystko, wszystko co robili hipsterzy na domówce to było, gra to było granie na playstation I palenie zioła I tak cały czas Palą zioła i, i grają na playstation Nikt nie robił tego równocześnie? Nie, nie, tego nie dało się Bo wtedy czym byś, tr czym byś trzymał Kurde, kobiety mają rację Mężczyzn... Czym byś sk trzymał skręta, kiedy używasz joypada Kobiety mają rację, mężczyźni nie mają podzielności uwagi Oczywiście, że nie Uj. Jak można palić i grać naraz? No jak ludzie... Absolutnie niemożliwe. No, ale jeszcze kontynuuję. No. Bo to jest o tyle fajne, to mi się strasznie... strasznie bo właśnie tu, tu jestem o tyle rozbity, ja koniecznie muszę się z nimi zaprzyjaźnić. Bo oni mają coś takiego, że w dużym pokoju jedną ścianę ma totalnie wyczyszczoną z wszystkiego, rozwiesił sobie wielgachny ekran biały i podłączył do komputera ten... E, rzutnik. Aha. I teraz na tym zapierdziela w różne gry. Muszę się z nimi zaprzyjaźnić, żeby móc chodzić tam i grać w różne gry na dużym rzutniku, bo zawsze chciałem to robić. Aha. A dla mnie ogólnie od jakichś dwóch tygodni jest fas... jestem niezwykle zafascynowany w ogóle faktem grania w cokolwiek, bo ostatni rok to dla mnie było e, jeden przycisk komputera równa się dwie minuty czekania na jakąkolwiek reakcję. Mhm. No, ale taka właściwie na, na ten najciekawsza i najbardziej właściwie taka podświadoma rzecz, która mnie trafiła przy właśnie takiej obserwacji hipstera, nazwijmy to. Aha. Ja ogólnie nie wiem, czy kiedykolwiek mówiłem, ale ja jestem osobą niesamowicie zazdrosną. Kiedy ktokolwiek rozmawia z moją dziewczyną, to ja jestem tam, żeby to przerwać, albo jak wiem, że rozmawiał, to jestem tam, żeby poprzebijać mu opony. Czyli obrzucić jego mieszkanie jajkami. Mama twojej dziewczyny pyta coś. A, a ty. Ej, weź na chwilkę, jak musimy porozmawiać. Tak, właśnie takim głosem. Weź na chwilkę. No ale. No i oczywiście. Jest moje piwo! Jak tylko cokolwiek się dzieje, to muszę tam wskoczyć i krzyczeć bardzo głośno, że.. No, no, I nie, nie wiedziałem, że ty taki zazdrosny człowiek. Ja jest, jestem niesamowicie zazdrosny. Ja jak, ty, jak, ty, jak tylko słyszę, że ktokolwiek. ja, właśnie, ja to właściwie... Dlatego zawsze, kiedy ja gadam z jakąś lasią na ognisku, to ty się wtrżalasz. No, kurde, ja Cię lubię, ale Co? bez przesady. No, ale ja muszę dbać o Ciebie, żeby ktoś, żadna dziewczyna na ciebie nie zabrała. Demet! No, ale wrac... wracając, ogólnie ten. A, jak ten. Hipsterzy i gra. Co? Hipsterzy i ekran, coś chciałeś. Nie, nie, nie, skończyłem hipsterzy i ekran, zacząłem hipsterzy i rozmowa, i to, że jestem niezwykle zazdrosnym człowiekiem. Aha. Ja ogólnie wychodzę z założenia, że moja dziewczyna nie powinna znać nikogo poza mną. czekaj. to ona wtedy była z tobą? Tak. Aha, okej. Okay. Ja, ja wychodzę z założenia, że moja dziewczyna nie powinna znać nikogo poza mną i w ogóle z nikim nie mieć kontaktu. Za każdym razem jak ją widzę, to zabieram jej telefon i usuwam wszystkie kontakty z listy kontaktów poza moim. To ci nie wyjdzie na dobre, już ci mówię. Bo chwili będziesz miał dość Czemu? Znaczy no w sumie to jest denerwujące Kiedy za każdym razem ona stara się uzupełniać chwala o i to nagle No kurde Czy ona nie ma jakichś rodziców albo co? Ja wcale nie mówię, że ona musi cały czas się mną zajmować Chodzi mi o to, żeby nikogo poza mną Nie, nie, nie ta, nie znała A resztę czasu ma spędzać w swoim pokoju Nie wiem, siedząc tam na... Siedząc w seksownych pozycjach. I malować Warhammery. Co? Malować Warhammery. Nie, ma, ma, ma, ma siedzieć w samej bieliźnie i w seksownych pozycjach przez cały czas. I czekać, aż tam przyjdę. E... Okay. No i w każdym, w każdym razie, wiesz, siedzę tam sobie, nie wiem, z kimś tam gadam. Ogólnie oni mieli taką śmieszną też grę, że masz takie trzy chwytaki, chwytasz za nie... I jak przestanie się robić dźwięki, tak razy przestanie się świecić, to musisz nacisnąć przycisk, albo cię walił prąd po rękach. I tam ogólnie to było niezwykle fascynujące dla mnie w tej chwili, bo to na pewno było ciekawsze od patrzenia na hipsterów, którzy palą zioło i grają w PlayStation. Całkiem niedawno poraził mnie prąd, to nie było przyjemne. Ojej, to smutne. Mnie też, kiedy grałem w tą grę... Zmieniałem żarówkę i chciałem zobaczyć, co się stało. Włożyłem palec ze środka tak drrn, drrn, drrn, co to było? Co to znaczy, chciałeś zobaczyć, co się stało? Nie, nie, bo... Jak bo... odkręcasz żarówkę, odkładasz, no nagle patrzysz i co jest? Nie, nie, bo żarówka... Żarówka zniknęła z lampy. Cozy <gry> palec, żeby zobaczyć, czy się nie schowała tam do środka. Peekaboo! Peekaboo! Ale nie, pst, nie, bo żarówka się przepaliła i myślałem, tak jak było to kiedyś z inną lampą, że coś się odłamało albo coś i te sprawy, że tak, się przy... tak po co się przepaliło. I tak patrzyj. I... Jak patrzę, coś w środku nic się nie zmieniło, bo jakoś nie wiem, z jakiego powodu nie mogłem wkręcić tej żarówki z powrotem. jak drym, drym, drym. I Zrobiłeś się cały czarny i wszystkie twoje kości było widać tak się świeciłeś. Tak, miał włosy do góry, toczył się z nich dym i... I, pó i... później była po prostu przebitka na ciebie, takiego smalonego i taki dym z ciebie ulepiał. I ja pojechałem do Ameryki i miałem orgię z innymi murzynkami. Bo to robią wszyscy murzyni. Tak, najpierw już... się przepalają, a potem idą na imprezę. Albo pojechałeś do Afryki i miałeś imprezę z innymi murzynkami. Tylko tam była bardziej biedna impreza, bo tam właściwie jedli cegły cały czas. Te cegiełki. No i wracając. Chcesz orala? <grym> Chcesz oral? oral? B, anal okay. No i wracając, Ja tak. jestem niesamowicie zazdrosnym człowiekiem, i ja tam sobie siedzę właśnie. Bawimy się w kopanie się nawzajem prądem po mordach. Czy w rękach i tak patrzę, o cholera, Kasia gada z kimś. Nie widzę z kim, bo tak dziwnie stał. Tak, oczywiście, podchodzę, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale widzę, że to hipster. Tak od razu od razu wychodzi mi z głowy ca, ca, ca, ca, cały ten, jakiekolwiek, jakiekolwiek przejęcie sprawą. A hipster, dobra, wracam tam. Zzzt. Jak ja tylko by... zobaczyłem, że miał na głowie czapkę, bo był w pomieszczeniu, a miał na głowie czapkę i miał grube okulary, które na pewno nie były mu potrzebne, od razu przestałem go traktować jak osobę. Ja myślałem, że ty tak patrzysz, że... kurde, Kasia z kimś nie. gada. Podchodzisz bliżej, a ona przygląda się w lustrze. <grym> Ej, ona nie ma... Już jej zakazałem przyglądać się w lustrze. Nie... Mówiłem ci, nie może znać nikogo poza mną. Podoba mi się ten plan, chociaż... Chociaż od, te, od tej pory jakoś dziwnie się maluje, bo wiesz, takie krzywe zawijasy po twarzy. I no. Próbuję umyć zęby, a potem sprawdzasz. Ej, co masz takie czyste nozdrze? No, czyli ogólnie doszedłem do wniosku, że hipsterzy nie ten. No. To nie są dobrzy sąsiedzi? To są... Nie, sąsiedzi są spoko, tylko nie, nie, nie, nie, nie czuję od nich zagrożenia. Chyba dobrze. W ogóle mogłem po... kobiety hipstery mogłem podzielić na dwie kategorie. Tak? Albo, albo niezwykle pretensjonalne, które są bez przerwy ironiczne, Albo przez cały czas nachypowane i ucieszone do wszystkiego. I pełne entuzjazmu do wszystkiego, co się dzieje wokół nich. Brzmi jak każdy członek koncertu Wielkiego Orkiestry Świątecznej Pomocy. Może w sumie... Sami, może sami hipsterzy tam chodzą. No. I to właściwie to jest chyba jedna grupa ludzi. Właśnie hipsterzy, harcerze, ludzie, którzy działają charytatywnie. No. Dla mnie to wszystko to samo. Tylko, że ci harcerze ubierają się najgłupiej z nich wszystkich. Najgłupiej? No. kiedy słyszałem... Tak źle im w zieleni. Kiedyś słyszałem strasznie fajny opis harcerzy, że to jest banda dzieciaków prowadzonych przez... Czekaj. Banda dzieciaków przebranych za kretynów, prowadzonych przez kretyna ubranego jak dzieciak. No. To jest to... logiczne w sumie. No. Podał się ten opis. Nigdy nie kręciło mnie, żeby być harcerzem ani ministrantem. Czy no. to jest dziwne? Mi, tak, ministrantem. To rzeczywiście każdy młody chłopak marzy o tym, żeby a, zostać policjantem, ale wcześniej zostać ministrantem. Ta, tak, tak, tak wyglądają marzenia, marzenia każdego, każdego chłopca w tym, w przedszkolu. W sumie Jasiu, nie... kim będziesz, jak będziesz dorosły? No, najpierw będę ministrantem, a potem, a potem będę Rambo. No, to jest ciekawe przejście. Zbawiasz od złego, a potem zapierdalasz znaczy się, o zło. Tak, znaczy niekoniecznie chodzi mi o Rambo. Najpierw będę ministrantem, a potem będę twardzielem. Najpierw będę ministrantem, a potem pójdę, do, właśnie, do, pójdę do SWAT. Co, co pcha w ogóle, co pcha dzieciaki, żeby pójść na, na, mi, na bycie ministrantem? Naprawdę, czy jakikolwiek, jakikolwiek chłopak kiedykolwiek na świecie chciał pójść na ochotnika, na ministranta, może to ci, którzy nie mają komputera w domu. Tak siedzą. Jezu, nie ja ma co robić. Patrzy, patrzy jakieś dwóch gości w białych sukienkach. O kurwa, ty te... sukienki też takie muszę mieć. Ty, ciekawe, czy ja będę wyglądał w tym grubo? Hmm. Ej, bo w sumie oni... Przychodzi i patrzy. kurde, dobra, to tam też już zostanie. Oni naprawdę chujowy, chujową nagrodę za to dostanie, bo my mieliśmy jednego znajomego z podstawówki, który był ministrantem. Mhm. I on za całą tą ministrantkę ministrantkę nie wiem, za, ministraństwo za bycie ministrantem e, t, po pierwszym dniu dostał paczkę Toblerone nie, nie Toblerone tylko tego, tofifi, dostał paczkę Aha. Tofifi i trochę kasy w obcej walucie za 5 lat odganiania się od dziewczyn i służenia panu dostał to nie, pierwszego dnia dostał to. Aha, pierwszego dnia. Nie, ministranci chyba nie no, muszą no. się oganiać od dziewczyn. Na, na zachętę. <laughs> Chcesz więcej? Zostań na dłużej. Co z tego, że trzymasz świecę i chodzisz w sukience? I dzwonisz? Dostaniesz trochę kasy w obcej walucie. Bodaj, bodajże dostał jakieś 100 koron czeskich, czy coś takiego. Co, co, siedzi, co... Siedzi, siedzi taki ministrant, kurde no, mamy już dość tego wszystko. potem nowe pudełko, to fifi. Mm, karmel. Karmel. <laughs> i potem znowu dzwoni tyri, tyri, tyri. Ej, to ministranci są pewnie jak te jak umpalumpy e, z tego e, z, z czarwiego i fabryki czekolady bo tam umpalumpom umpa płaciło się e, ziarnami czekolady a ministrantom płaci się tofifi. I, i tylko dlatego tam pracują bo regularnie dostają tofifi. Dla jak, tyl jak, tylko, jak tylko któryś chce to rzucić, ma wątpliwości to tak pakują mu do buzi parę tofif i od razu mm, zostaje tutaj nie wiem ile razy byłeś w kościele ale czy jako Za dzieciak to tam mnie ciągali zauwa zauważyłeś, że organista nigdy nie umiał śpiewać organista po pierwsze zawsze był stary po drugie organiście zawsze trząsł się głos jakby miał padaczkę w momencie kiedy gra na organach. Dokładnie. Ehm... I, i każda znała się tak Du, du, du, du, du, du, du. W ogóle nie wiem, czy. I piosenka nowa Kościoły ogólnie są strasznie smutne. Wszystkie, wszystkie piosenki tam są strasznie, strasznie smutne. Jak jakby wyciągnęli to prosto ze średniowiecza. Nie, nie, nie tak jak te czarne kościoły w Ameryce. Halleluj No to Christ ci ba, ba, ba, Baptyści, którzy na wszystkich tych śpiewają. W ogóle, bo ja ogólnie swego czasu byłem w Stanach, i tam ogólnie, jak u nas, msza. Trwa jakieś 50 minut. No. W Stanach msza trwa 25 minut. I już masz z głowy. Ale taka zwykła dla chrześcijan? Taka zwykła dla chrześcijan niedzielna. Wchodzisz do kościoła, trwa po 25 minutach wychodzisz. Bo, bo oni to... zdają sobie sprawę, że to trudno jest wysiedzieć tyle, tyle czasu i słuchać bzdur. Które szcz szczególnie, że co tydzień są dokładnie to samo, tylko zmienia się kazanie. To ja mam pytanie, bo, bo oczywiście, jeśli chodzi o polskie msze. To sporo rzeczy się dzieje. No. To skoro amerykańska mrzatwa krótko, to mam tak. To mam takie pytanie. Czy zbierają ofiarę, w sensie pieniądze do tak. koszyczka? Tak zbierają? Tak. Znaczy nie pamiętam czy jest... teraz czy było do koszyczka, czy po prostu stał koszyczek przy drzwiach. A na pewno jakaś ofiara była. Czy przekazywali sobie znak pokoju? Tak. Czy wszyscy podchodzili do księdza i żarli z niego te białe chleby? A wiesz już. Nie, to na pewno było, to jest w każdym czy to na pewno było. Długie było kazanie? Wiesz co to? Ogólnie to o tyle była fajna msza, że tam praktycznie całość polegała właśnie na kazaniu i tym, i tym co ty wymieniłeś. Mało było tego ciągłego podnoszenia się, klękania. Tam były może dwie modlitwy i reszta to było kazanie. Oh, a, oh, u nas, a u nas to jest tak. Wchodzisz, siadasz. Wstajesz, siadasz. Wstajesz, siadasz. Klękasz. Siadasz, wstajesz, klękasz, nie, nie, nie. siadasz, nie, nie. klękasz. Nie, nie, nie. Po, po klęka nie musisz wstać. Potem siadasz, a potem klękasz. Y klękasz, wstajesz, robisz pajacyka. Nie, nie, Jak już usiądziesz i cały czas się. To, to znowu wstajesz, cały czas modląc się. To znowu wstajesz. Później robisz szwagat dla Boga. Potem robisz gwiazdę. Później kładziesz się krzyżem na ziemi. Wyobrażasz sobie takie, takie babcie w beretach, które było gwiazdę, tak wszystkie naraz. <grym> I to było... A teraz... Zróbmy gwiazdę przed Bogiem i wyznajmy nasze grzechy. I wszyscy wychodzą.. Z... Przekażmy sobie gwiazdę pokoju. Przekażmy sobie, I tak, przekażmy sobie salto pokoju. I tak i takie na babcia robi gwiazdę i tak kończy tak, żeby jedną ręką przybić rękę drugiej i potem następna robi gwiazdę. A w każdym kościele pod sufitem wiszą takie drążki jak w cyrku, żeby tak skakać z jednego na drugie. Hop! Aha, hop! i wtedy ludzie przekazują sobie znak pokoju tak w locie i w środku piosenki pojawia się kula dyskotekowa i daje kolorowe <laughs> światło dookoła a wszyscy na dole tańczą, podnoszą ręce i podrzucają tych, co są akurat w powietrzu. Oh Jesus, have mercy. A w tym, mo a w tym momencie ksiądz robi potrójny szpagat na tym, na ambonie. A ksi ksiądz zdziera z siebie stutane, zostaje tylko taki strój Elvisa, z okulary i śpiewa. Nie, zosta zostaje, taki, zostaje taki strój atlety cyrkowego. Taki w paski, że widać ca cały ten, całą zaróżniętą klatę. <taki> tak, i oczywiście ma taki wielki krzeczasty wąs. W tym momencie, kiedy wszyscy robią gwiazdy on z ambony wyciąga takie, takie ten, taką starą sztangę że wiesz, masz taką czarną sztangę z, takim, no, no, no. z takimi czarnymi kulami po bokach i, i tak, ją, tak ją wyciska robiąc przesiady 40 Czter... do... razy ile razy Jezus został biczowany tak poduś. Nie, tak, tak odprawiają te zdrowaśki każda zdrowaśka to jest parę wyciśnięć na kratę potem wraca taka babcia do pokoju dwadzieścia zdrowaszek No dobra, bierze te takie idealne, idealne kule, te ciężarki tak okej, okay, więcej nie będę przeklinać. Takie wiesz, jak, jak są te takie malutkie hantelki dla dziewczyn, co są takie różowe i ważą tam pół kilo. To są, to są jak takie przenośne różańce. Tylko, że wiesz, każdy nosi w kieszeni, jak odprawia różaniec, to tak tym jednym hantelkiem. Zdrowaś, Mario, zdrowaś, Mario, zdrowaś, Mario. To wszyscy chrześcijanie byliby tacy napakowani. No. Ty, Ale to by, to by było dobre, bo tak, tak e, jak wiesz, chrześcijanie przez całe lata byli prześladowani przez wszystkich i mordowani. To teraz mogą bronić swoich praw. To tak, gdyby, gdyby, ta, gdyby na tej zasadzie działał kościół, to wtedy to byłby najpotężniejszy naród w tym momencie. Bo wszyscy byliby napakowani, umieśnieni i zdrowi. Taka taka bab, babcia pochodzi do młodzieńca. Ale co? Nie modliłeś się wczoraj przed zaśnięciem? Pist! <śmiech> Tak, taki taki hardcore'owy koksu. Tak wiesz, jak teraz wszyscy śmieją się z moherowych beretów, tak teraz tak, tak, wszyscy by chcieli być na ich dobrej stronie. Aha. Wiesz, jak czasem przyjdziesz na imprezę i jest, jest jeden, jeden umieśniony koleś, to nagle wszyscy są dla niego mili z jakiegoś powodu. Tak, tak wiesz, tylko widzą ludzie chrześcijan, to od razu zaczynają im się podlizywać. Taki ksiądz, ksiądz, wraca, do mszy po, do, do, do, ksiądz wraca po mszy do zakrystii, tam zdejmuje, zostaje tylko w tym podkoszulku właśnie, siada na swoim tronie, a, a po każdej stronie takie... takie a, po, a, a, a po każdej stronie do takie trzy, tak głaszczą jego ramiona, tak. nogi. Jak taki, jak taki Conan. Tak. On siedzi na takim tronie zrobionym z kości i czaszek. Tak. A dookoła te zakonnice tak siedzą i głaszczą i, je, i smarują jego muskuły olejem. A że czyści podłogę. <laughs> O, oh, tak wiesz, on jeszcze siedzi na, siedzi na tronie i tego Żyda tak kopie w tyłek. On się przewraca głową do Kubon. Ha ha, nędzny Żydzie. Taki Żyd ma taką chustkę, która złychała na głowie, tylko widać mu te pejsy. Trzeba było być, Ro było być e, rzymskim katolikiem. <laughs> e, e, biedni ci, którzy wiedzą, w kolesiach, który został tego e, ukrzyżowany do drewna i... <laughs> I teraz muszą być smutne niedawno, niedawno widziałem na sieci e, Strasznie mi się podobała Ilustracja meksykańskiej wersji Jezusa Co by było gdyby Jezus był Meksykaninem i było takie, e... By zleciał z krzyża, bo miał taki wielki bebel, Żeby z Nie Była zleciał. ilustracja jak był przybity do kaktusa o! <laughs> Nie, Wiesz co? Podoba mi, się, podoba mi się w ogóle teoria, że Meksyk to są tylko kaktusy, tequila i burrito. I jak tylko wchodzisz, to już atakuje cię żółć, bo wszystko jest żółte dookoła. <grym> tak, ludzie, i wszystko, ludzie, i są, ma... ludzie są żółci, budyki są żółte, I, przy, i, wszyscy, i wszyscy są żółte. I wszystko ma sombrera. Tak. Wiesz, widzisz, kaktus ma sombrero Widzisz, psa ma sombrero Albo jak w tych kreskówkach o Speedy Gonzalesie, że przychodzisz siedzie takich paru me Meksykanów Pod jednym blokiem siedzących I nie widać ich głowy, bo im sebro zasła zasłania jakoś tak. mówią, to sombrero Tak lekko się unosi Hej, widzisz to? Znaczy, tak tak sombrero tak, tak lekko się rusza Tylko taki nos i wąsy wystaje spod tak. Ale yy, na, A propos właśnie takiego ukrzyżowania To do, do, do dziś pamięta Ten jeden komiks nie pamiętam kto to zrobił, ale jak był ten Jezus jest ukrzyżowany i mówi Boże przebacz im, nie wiedzą, co czynią Bo to pokazują, jak, jak okazuje się, że go do góro nogamiony naprawdę kurwa nie wiedzą. <laughs> albo, albo jak chodził po wodzie, a go rekin i widać w ostatniej klasie, jak rekin, z rekinami wstał takie nogi Jezusa, a on ciało Chrystusa. <laughs> Właśnie, chrześcijanizm chodzi... jest zabawny o co chodziło z faktem, że Jezus na ostatniej wieczerzy zamienił chleb w swoje ciało e... czy, czy oni zamiast chleba po prostu żarli mięso? czy Jezus był zrobiony z chleba? No. opowiedzisz, że to jest jego ciało a oni potem tak patrzą ty, ale ma inny ma inną skórkę niż Jezus e... jak zaczęli podejrzewać ale w takim wypadku to albo Jezus jest zrobiony z chleba e... albo oni na ostatniej wieczerzy musieli żleć mięso no a ostatnia wieczorza była w piątek, a w piątek jest post. No to może... Chyba w piątek. W piątek? Nie, w piątek go ukrzyżowali. Może wszyscy dzielili się tą częścią, którą wiedzieli, że... Nie jest poka... zrobiona swego. Że, że nie... jest koszerna. Nie, że... <laughs> to, jest, to było ciało Jezusa, ale, w, ale wyssane z krwi koszerne. Może podzielili się akurat tą częścią, którą wiedzieli, że nie pokażą w tych książeczkach dla dzieci, jak go pokażą już na krzyżu i tak... Tą taką niewielką. <śmiech> albo tą tylnią, bo ma więcej. Ja no w sumie on i tak mu nie, nie był penis potrzebny. No to... W ogóle w każdym wieku pokazywał chleb jako taki naleśnik, właściwie, albo omlet. No bo oni Zauważyłeś? Oni wtedy robili taki głupi chleb. <śmiech> Weź to pokój dla oni... całej rodziny. <śmiech> oni... No bo w tamtych czasach wszyscy robili pizzę. Tylko to było jeszcze za wcześnie, żeby wpadli na to, żeby na pizzę położyć jeszcze. I jeszcze ser i sos pomidorowy. Aha. Bo i po prostu robili sam, samo ciasto do pizzy i to jedli cały czas. A dopiero potem jakiś Chińczyk, postanowił zrobić to samo i sztam Włoch. Ej, to w sumie jest fajne. Po, po prostu wiesz, wrzucił chleb do śmietnika, bo był za stary czy coś. Później strzepnął jeszcze ze stołu jakieś stare warzywa, trochę mięsa, jakieś obierki jedzenia, patrzy. Hmm. Albo Albo po paru latach zrobili wykopaliska znaleźli taki stary chleb. Myślą, to znaleźliśmy co to jest? Stary chleb. Randy, ja myślałem, że choć raz y, będzie odcinek, kiedy nie mówimy nic o Jezusie, a tu gudną, prawda? I e właśnie zauważyłeś, że jakieś strasznie często zahaczamy o temat religii, ale... Ja nie właśnie, to samo wychodzi. po prostu Ej, Ale to samo wychodzi. To nie to, no. że my się specjalnie nastawiamy na religię, po prostu... To jest o tyle zabawne, że. Ty Mówisz o trafia. czymś tam, Mówisz coś o kościele i tak samo wyszło. A potem ludzie się oburzają. Co nie? No. Ludzie, czy naprawdę się przejmujecie kolesiem, który dawno temu został przybity do drewna? Naprawdę? Nawet jeśli krzyczą, że jest przybity do was, to jest, to jest dobra wymówka po prostu. Właśnie. To jest lepsze niż miałby wisieć na krzyżu i mówić, nie, dobra, jednak, jednak podburzałem naród do, do przeciwstawienia się o lokalnej władzy. A co Jezus był... E Jakkolwiek sobie samemu robi krzywdę, to jest masochistą czy sadomaso? Masochista. Maso, to może Jezus był maso, ma, masochistą i po prostu chciał znaleźć pretekst? Nie, bo to, było, to była taka historia. Jakbyś jak, jak oglądał pasję, to byś pamiętał, że Jezus wcale nie był zbyt zadowolony z faktu, e, ka, że będzie ka, przybyty e, do Krzyża. Każdy ma swoją wersję wydarzeń. Nie wszyscy znali Jezusa. Myślisz, że Mel Gibson dobrze znał Jezusa? Na pewno. że Mel Gibson jest niezwykle, niezwykle religijnym człowiekiem. Słyszałeś jego nagrania rozmowy z jego żoną? E, gdzie tam była religia? E, o Jezu, to było... ogólnie nie wiem, czy słuchacze o o Chodzi ci o to, to Część, kiedy mówi Masz się uśmiechać i robić mi na pewno była chrześcijańska część. Smile and blow me. Nie, bo ogólnie była taka sytuacja jakiś czas temu, że wyciekły do internetu... Oj, to chyba dawno było. To było już dawno. Wyciekły do internetu e, nagrania, bo ogólnie żona Mela Gibsona e, zaczęła... To nie była żona chyba. Żona, dziewczyna, cokolwiek. Była z nim w związku jakimś. A. I zaczęła nagrywać rozmowy właśnie z Melem Gibsonem. Kiedy sobie trochę wypił. Kiedy sobie trochę wypił i się na nią wściekał. I poszukajcie sobie tego w internecie pod jakimś, nie wiem, Mel Gibson phone call, czy coś w tym stylu. Nie wiem, teraz trudno mi wymyśleć. Na pewno się, ale... jeśli wpiszecie Mel Gibson tape ligt leaked to chyba znajdziecie. Tak, bo ogólnie chodzi o to, że e... Mel Gibson poza tym, że ma, miał parę dobrych filmów i w ogóle to jest totalnym śpirem. Po, po pierwsze jest straszny... Jeśli, kojarzy, jeśli kojarzycie taki termin jak rednek e, ja Nie powiedziałbym taką Mel Gibson. Znaczy chodzi mi o tyle, że jest niezwykle... E, niezwykle... E, dewotny, że jest niezwykle rylny, ale zarazem taki ten strasznie dupkowaty. E, nienawidzi wszystkiego dookoła. I i, sta, i stara się być taki niesamowicie religi prowadzić religijne życie, ale zarazem być e, e, nienawisny do wszystkiego. Ogólnie o czym on mówi w tych roz w tych, o co chodzi w tych rozmowach z jego żoną. Właściwie wszystkie to są o tym, jak on na nią drze mordę o to, że się ubiera zbyt prowokacyjnie i że robi sobie operacje plastyczne. And Przyznaję się parę razy, znaczy przyznaje się, po prostu zahacza w rozmowie o to, że ją stuł. You almost killed us, did you forget? <coughs> Last three minutes has been a fucking gravy drink. You're We hitting a woman with a child in her hands. You! What kind of man is that? Hitting a woman when she's holding a child in her hand, breaking her teeth twice in the face! What kind of man is that? Mm, oh, no, you're all angry now. Uh bo tam były jakieś jakieś rzeczy, że niby ją tłuk po mordzie parę razy. I raz nawet powiedział, że... Czy jak to było? Że... Że zasługuje na to, żeby wyruchają ją stado Tak, Coś a takiego ten. tam było. Było, że... że I właśnie, właśnie głównie chodziło o słowo stado murzynu. Pack of niggers. A, posłuchajcie sobie, bo to głupio, żebym teraz opowiadał. Może, może tu wkleję kawałek tego, żeby nie było. Eee... Mm o ile ktoś zna angielski. no nie wszyscy muszą. Ale powinni. Eee, no. Ale... Eee, Jak gdzieś wyczytałem i w Ameryce była przeprowadzona ankieta, czy mimo tego właśnie całego wydarzenia... Czy Amerykanie chętnie by zobaczyli film z Mellon Gibsonem? I 70% powiedział, że tak. Więc myślę, że koleśniała przez ranę. Bo co jest najciekawsze? On w ogóle nie wyszedł się usprawiedliwiać. I dobrze. Nie, jakiej, nie zrobił jakiejś konferencji prasowej, kiedy powiedział no wtedy trochę wypiłem, pójdę na odwyk i w ogóle teraz jesteśmy przyjaciółmi. I nie, on po prostu uważał, że no, brud wyszedł na jaw, ale no trudno. I bardzo dobrze, stoi, stoi za swoim. Ja, ja ogólnie jestem cały, cały czas za taką teorią, żeby oddzielać artystę od jego dzieł. No. Żeby nie oceniać kogoś czy czyjegoś dzieła na podstawie jaką osobą jest. Nawet nie wiesz do jakiej pasji doprowadza mnie, kiedy ludzie nienawidu ma Kruda za to, że te wszystkie bariasta, jakie robił u Opry Wifre, kiedy skakał nie na kanapie i te sprawy, i że jest jentrogiem. Ludzie, jaki to ma wpływ na jego filmy? Dokładnie. Tylko tego ludzie go nie cierpią. No właśnie, a wiesz, trzeba odróżnić właśnie to, jaką jest osobą. Może być totalnym dubkiem, ale jest dobrym aktorem. Ja kiedy zobaczyłem ten cały występ u kiedy mówił, kocham Katie Holmes, na kanapie, to pomyślałem, no kurde, Szajbu z niego i dobierz z nim film. No, ale przecież to jest tak samo, jak przychodzi do ciebie hydraulik no. i chociaż będzie totalnym dupkiem do ciebie i będzie cały czas, nie wiem, rzucać jakimiś ee, durnymi żartami, no. to nie przestaniesz korzystać ze zlewu, który ci naprawił? No. no. Ale po tym jestem ciekaw, czy kto dzisiaj jest taki rozchwytywany? Na przykład, nie wiem, jakiś e, pisarz, e, Paolo Coelho. Czy gdyby się okazało, że on trzyma w domu wielkie flagi ze swastyką, to ludzie przestaliby go czytać? Albo żeby, żeby im... Bo widzę, że tak zamyśliłeś. Znaczy akurat flagi ze swastyką, bo wiesz, to jednak jest pisarz i... a gdyby trzymał flagi ze swastyką, Myślę, to chodziłoby że o... o jego ideologię, jakie on głosi. Więc by ludzie się zaczęli zastanawiać, czy za jego książkami drugim dnem nie są jakieś ideologie okay. nazistowskie. I inny przykład. Gdyby okazało się, że kiedyś e, zamordował swojego psa, to ludzie zaczęliby przestaliby go czytać albo... Nie, pisanie... wtedy byłby artystą awangardowym, byłby, byłby jeszcze lepszy, bo miał trudne dzieciństwo, trudną przeszłość. Możliwe. No, nie, ale nie wiesz, nie. ale taki aktor, on po prostu odtwarza to, co ktoś inny stworzył. Więc to nie chodzi o to, jakie on ma ideologie własne. On jest dobry w graniu ról i on jest dobry w byciu w filmach i w ogóle. Czy ktoś, nie wiem, czy ktoś by zbojkotował film za to, że ateista gra księdza na przykład w jakimś filmie, to... to o. jest, to jest dla mnie O! O! Taki... Widzisz? To wystarczy... Wiesz co, przytoczę cytat samego Russell'a Crowe, który też to jest takich już ekscesów. Nie jestem waszą pieprzoną gwiazdą, Jestem aktorem. Macie ode oczekacie oczekać jedynie zżywki. Od reszty życia wala. Mm -hmm. I trzeba właśnie tak jak Russell mówi oglądać filmy, powiedzieć, że są do, do bani i dać sobie spokój zresztą. <laughs> Rany jak ludzie nienawidzą tego najnowszego Robin Hooda normalnie. Tak A ciągle nie widziałem. Niektórzy mówią, że wersja reżyserska jest spokale ale Safim, że jest nudny jak cholera. Mhm. No Nie. bo Robin Hood, no kurde, masz, dziad, masz dziada, który siedzi w lesie całe, całe życie. I czasem no. wychodzi do miasta walczyć z żołnierzami i znowu wraca do lasu. Dokładnie. Poza tym, co, co to ma być za film o facecie, który, który mieszka z bandą facetów w lesie? I rabują rzeczy. A co oni robią resztę życia? Przecież tam była jedna kobieta. Tam była cała banda zbójników i była jedna kobieta, którą i tak musieli wykraść z zamku. Ta ukochana Robina. Le Le Le Lady Marion, Tak, Lady Macbeth. <laughs> która ich później. Robin Hood ukradł Lady Macbeth od króla Lira, <laughs> która ich później wszystkich wymordowała. Hmm. Ej, bo właściwie na czym polegała historia Robin Hooda? Czy on tam. Bo y ja pamiętam. Że kradł bogatym i dawał biednym. Tak, ale czy on tam mieszkał tylko z tą swoją kompanią wesołych. O kurwa, kompania wesołych mężczyzn. To jest dokładnie jak taki YMCA. To, to y ludzie ze kiedy ten. Y robili recenzę Robin Hooda, mówi. to jest taki podcast, którego Michał słucha. No wiele razy chyba wspominałem już na odcinku. E... Ale mogą być nowe. Oni robią recenzę filmów i podcasty, takie jak, jak nasze właściwie. E... Jak robili recenzje Robin Hooda, to mówi, że Robin Hood mówił jakiś taki dwuznaczny taki żart, the more... The Marrier, że nie my a to są jego Mary Man, czyli po angielsku okay. właśnie ta banda. To ktoś mówił, przecież nie mogę, nie, przecież nie panie, że będą mówić My Merry Man, przecież nie mogę pojeść Robin Hood i jego banda pedałów na przykład. Ale w tym momencie, kiedy zaczęliśmy o tym mówić, po prostu w głowie mam te, w głowie mam, no. To animowaną wersję? Nie, nie, nie, w głowie, w głowie mam obraz ze zespołu Village People? Village People, właśnie. No. Po prostu przy, wszyscy z takimi wypiętymi klatami ogoleni i z wielkim uśmiechem. Hej, idziemy gdzieś ogradać bogatych. Ojej! To ty mi wysyłałeś... Ten Taki jakiś... mały, ma, mały John Skacze. I... To ty mi wysłałeś jakiś nowy zespół, który przerabiał różne posenki pop czy tam techno. Taki był bardzo gejowski. Jak on się nazywał? Nie pamiętam albo uciekał. Nie wiem, wysłałem Michałowi filmik, na którym para, kudu, znaczy czwórka kudła tych facetów przerabiała bo piosenki. W nich trudne było to, że gdybyście spotkali ich na ulicy, to od razu byście prześli na drugą stronę. Ale oni śpiewały disco polo, więc to już tak... I to pedalskie disco polo. No. Poza tym nie disco polo, bo to było po angielsku. To było takie yy, disco polo, takie, to, jest, to jest taki weird Jankowicz w wersji disco polo, bo robił mieszankę różnych piosenek, ale w wersji disco polo. Tak skończył. Że... No, tylko bardziej gejowsko. Znacznie bardziej gejowsko. <głos> nie pamiętasz, że oni mieli wszyscy różowe koszulki? Chyba tak. Nie wszyscy się dotykali Kurde, cały czas. Szko szkoła, że nie pamiętam jak się byście sobie. Oj, no dobra. E, no. Coś chciałeś ten? Nie. Nie? Nie. A, ja miałem jeden temat. Bo... Ale może zatrzymamy na następny. Ile już czasu nagrywamy? E, 37 zaraz będzie. No to może zatrzymamy na następny? No dobra, okay. no to do zobaczenia Ludzie w środę. środę Na razie ludzie i w ogóle trzymajcie się Trzymajcie się z dala od narkotyków Zostańcie w szkole Dbajcie o zdrowie, jedźcie marchew Jedźcie warzywa, ale nie jedźcie Za dużo marfii, bo od zbyt dużej ilości Marfii robi się yy, pomarańczowa skóra I idź, idźcie do kościoła I róbcie gwiazdy Róbcie gwiazdy w kościele I liczcie ile razy ksiądz Wycisnął na kratę. Da O, a później napiszcie, ile razy wasz książę wyciska na kratę, to sobie porównamy, porównamy księżyc. <głos> <głos> Możecie policzyć, która godzina u nas jest właśnie. To jest nasz jingle studio. <głos> no to na razie wszyscy. Na razie. Hej!